cantando olha tudo que oi Góra gór wrzyna się, oblicza błękitu prawdziwego, nieznanego, teraz nadszedł jej czas. Góra wszystkich gór, wywyższa nas, nas. Wielka góra to jak wielkiego szumura raz. Stosób, stosób, się po ziemię Słuchaczu mój, wielka góra mały gór. Wielka góra wielki szum, wielki styl, wielkie ból. Tajemnicza i wymarła góra wszystkich gór. Świątynia Juchamo, to bardzo dobry wzór. Wymarły gatunek, sto białej magii cud Surowy klimat dla skażonych spór 1.0.0, białej masy twór Wywyższenie sfery słów i spełnienie smór Oblodzony mur, wiatr i wielki szum hmm do bycia góra gór, z małej góry cieknie kran, wielka góra, żadnych zmian nie do transformacji stanu, nie zmieni tego kasa, podstawowym składnikiem góry gór, biała masa, wirujące magiczne półto czarna kasa 91 stopni, razy 4 strony świata świat, świat, świat, świat. Biega, nas otacza pieluczy, wybór jest to gracza dwa szlaki, czarny w górę biały w dół, jaki chcesz taki żywot będziesz w ha od gór się wszędzie roli gór Ile cieni stoi Spokojne morze I na morzu wielki sztorm Zostać tu na dole Czy być powyżej norm Wrotem skóry słowa Mierzyć siły na zamiary Teoria i praktyka To dwie odmienne sprawy Plany czyny Jak przed górze i Tatry Odległość robi swoje Daje inny obraz trasy Od Adobe do B B. Chcę zostawić stary szlak, Nowym dalej w Większości ku rozpad Niektóre wśród oboków. W końcu labiryntu Nie do przebycia nawet Z pomocą wełnych kłębku Do partii tej niezbędnych Współkracie Kilku, blacha drogocenna, grosze przy niej wart diament. Bo po co bióro, skoro pusty na atrament. Niech ta gra dalej się toczy. Niech trwa i trwa, wyraźnie się nie kończy. Niech to będzie szczyt, zdołu niewidoczny. Inne to fikcja, on jest realistyczny. Nie legendarny, bardziej mitologiczny. Top, milo, nasze besty o mniemaniu. To dom bogów, będących na wygnaniu. Wśród normalności cud, drzewo wśród traw, Wśród karów, prawda, wśród morza kłans, góra kur. Gór. Pamiętaj o tym, że to ona nad nami, a my nad nią nie, a my nad nią nie, a my nad nią nie. Wielki szum, wielka góra, każdy ciepła, tak natura, masz przed, przed sobą głosów mitycznego. Góra, gór, kura gór Białej masy, białej masy, długim, masy, długim, masy długim, Wielki szum, wielka szum, góra, twarz, trzeźwa, taką góra Masz przed sobą wodę, fizycznego sobą góra Góra, gór, gór, Coś potężne, to musi być też najwyższe Wielka góra, wielka styl, to oczywiste W tym momencie, ja jestem mistrzem, Ziemia się, przejrzyste Każdą małą górę grzmotem z góry gór rozwalę Komu jeszcze się zdaje, że jest inaczej i nie raczej bo góra najwyższa będzie Dzięki naszym głosom powstanie niedługo wszędzie Wiesz, co i już tak. ja na to liczę właśnie Że na szczycie góry zrobi się o wiele ciaśniej ciaśnia ciaśnie, ciaśnie, ciaśnie Góra gór, góra gór, białej 1-0-0 wielka góra mały gór jeden zero zero ja wiem, maszetu jeden zero zero pierwsza kura ma węcud jeden zero zero ja ja